Kicksner, Jameson, DJ Supreme. Hey, check it, haha. -ha. Nie mówię jak grać, tą manipulację ktoś już dawno no, zaczął. Zaćmy. Postanowił rzeczywistość Cz zrobić w trąbę jak stracmo. Drugi Armstrong z kolei zdobył księżyc. Czy może było to mistyfikacją, żeby wojnę hey. zwyciężyć? Jak to? Ja ha. nie namawiam, kto wie ten poczuł z bliska, no, bez zaćmy Przez własnych oczu pryzmat polizał coś z prawdy, ale jak sprawdzić czy obraz TV nie był na niby, media, media mamią. Czas uwierzyć w te tryby media, media kłamią. kłamią. Media, media nawet chłamią nawet... szyfry wojny czy szyk zbrojny, by nawet kosztem chłosty przekazać komuś wiadomości z poligonu. Nie mają litości dla prywatności, nie mają litości dla domu, nie mają litości, kiedy na Połów tak, wyruszają tak, za gwiazdami tak, Żebyś w odbiorniku zobaczył jak któryś z VIPów zdjął stanik Są z nami, a my wspieramy ten Big Brother dla VIP i... oni mogą zabić tak, nawet na oczach kamer da, da, da, da, jak Lady D. Reality już w naszych żyłach jak tak. LSD czy heroina Tu ja ty oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj I tylko żeby twój oddech było tak, słychać tak, Mówię tak, tobie, tu ty oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj Czujesz, ha, oddychaj. Czujesz ha, jak to miasto zdycha Cztery. Tak, ty tak, oddychaj, oddychaj, oddychaj, tylko żeby twój oddech słychać mówię tobie, tu ty oddychaj, oddychaj, oddychaj, Dychaj! Ej, to jest absurd korupcja, jak trąd dotyka ustaw. Taka polityka, że prezydentem może stać się troglodyta, jego świta z barykad chcesz puente. Unia wprowadziła nas tam świnia, nie piękna, piękna Julia. Oh. Przy urnach! Pustka lek na całe tak, złotowódka tak, zamiast, zamiast chleba na, Możesz na, mieć kawałek na, nieba i przetrwać do na, jutra. A ja wtedy myślę precz serum, wszyscy gonimy gdzieś. Lecz wciąż brak nam liderów. Bohaterów mamy tylko na obrazach Albo sprayu Kiedy ktoś namazał tak. tu na ścianach, żeby wrócił bielut, tak. bankomaty na ołtarzach Prowizje do Boga w portfelu To nie narkotyczne wizje, choć moje drugie imię to bielu. Ja. Słucham wielu takich, co bez pelenów są wyrzutkami systemu i gospodarki, tak. aż od Peggerów po kombinaty tak. kapitalizm, oni na tym stracili, nie spłacili tak. ludu, tak. podniósł ich na duchu, a potem zostawił nam. Tak ty oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj tylko żeby twój oddech było słychać Mówię tobie, tu, ty oddychaj, oddychaj, oddychaj Czujesz jak to miasto zdycha A trzy, cztery, ty oddychaj, oddychaj, oddychaj oddychaj tylko żeby twój oddech było słychać Mówię tobie, oddychaj, oddychaj, oddychaj, oddychaj 5. Matthew Records, wiesz, ej Miejski klasyk my nie możemy przestać jej Mefli fama, my nie możemy przestać jej Włocce, C wiesz. Nie możemy przestać, oddychaj, oddychaj, bo nie możesz przestać jej 2005 Kixner DJ Su Supreme. Ej.